Wiki Radia. Eee, o który to tydzień jest, Marku? Powiedz. Już ci mówię, który to jest tydzień. Bo kilka tygodni przegapiłem. 11. Znowu. 11. tydzień 2014 roku przed mikrofonem Borys Kozielski i Marek Mazurki. Witam Państwa. Sam. Do Szymona nie możemy się dodzwonić, bo jest dosyć wcześnie. Zazwyczaj nagrywamy troszkę później na audycję. O, przepraszam. Zazwyczaj nagrywamy troszkę później audycję, ale dzisiaj, dzisiaj wcześniej, przed 12:00 i Szymona nie ma niestety na, na, na Skype'ie. Zostaliśmy sami sobie, że tak powiem. To przejrzyjmy, co mamy do, do zaprezentowania dzisiaj. Konferencja Wikimedia Polska. Muszę odświeżyć, bo w ostatniej chwili jeszcze robiliśmy notatki tutaj na, na stronie notatek naszej audycji. Przypomnę, że jest to strona pl.wikiradio.org. No, tam trzeba odnaleźć audycję nowiny Wikiradia i, i, i, i poczytać sobie notatki z linkami, oczywiście, do stron, które, o których one opowiadają. Kolejna rzecz: bez Wikipedii dzieci się gubią. E, to chyba artykuł jakiś, no tak nie wiem dokładnie co Tak, jest. to jest artykuł. To artykule powiemy za chwilę. Zakończyły się wybory do nowej kadencji Komitetu Arbitrażowego w Wikipedii, wikipedystów. Know-how doktora Tomasza Raburskiego na temat projektów szkolnych i akademickich. To też jest e, jakiś temat e, taki ściśle... Nie wiem, co, jest, co, co to jest? Ja tego nie widziałem wcześniej. No zobaczymy, to pewnie Szymon podrzucił. Zakończyły się aha, wybory do komitetu, no to już też jest drugi raz. Ambasado, Aman, Amanda Palmer, przepraszam. Sztuka prośby na TED. No i jeszcze konferencja Wikimedia Polska. No to na początku mówiłem, że będzie sorry. konferencja. No dobrze, to zaczynamy w takim razie. Konferencja Wikimedia Polska, jak co roku odbywa się... Gdzieś w Polsce, tym razem w Poznaniu od 9 do 11 maja 2014 roku zapraszamy nie tylko członków stowarzyszenia, ale również innych chętnych do uczestnictwa w konferencji, żeby się spotkać z wikipedystami, żeby zobaczyć co się dzieje, żeby posłuchać wykładów. Miejsce w Poznaniu to będzie bodajże hotel. Ja już ty nie, nie. Hotelu nie widzę, ale widzę cenę: 50 zł to jest rezerwacja, noclegu i wyżywienia. Na te, wszyscy, na te trzy dni, tak? Od 9 e, tak, tak, do 11. Tak, tak, tak, tak, na te trzy hotel dni. Hotel Merkur, Merkury Poznań Centrum, Roosevelt 20. Zapraszamy. Jak zwykle takie spotkania są bardzo inspirujące, ale też pozwalają na, na chwilę oddechu i, i takiego porozmawiania o luźniejszych tematach i, i zupełnego takiego, że tak powiem, pogadania o tym, co słychać. Ogólnie. No, i zapraszamy do zgłaszania się, bo program na razie jest czerwony. Czyli nie, nie ma nic. Czyli jeszcze nie ma nic wpisanego? Tak. Zgłoś swój wykład. Jest tutaj podstronka, gdzie się właśnie zgłasza bezpośrednio klikając kolejne, kolejne stronki. To chyba taki jest jakiś formularz, tak? taki jak... No standardowy formularz wikipedyjny no, prawdopodobnie. Tak, to się zmienia, no, Tak jest bardziej przyjazne. Kiedyś to trzeba było samemu wpisywać, a teraz tutaj jest jak gdyby szablon już prawie, że gotowy. No to na pewno będziemy na miejscu i przekażemy relacje z, z tej konferencji, jak już się skończy 9-11 maja, to już całkiem niedługo, bo te dwa miesiące nam zostały. Tak, zaraz tutaj jeszcze gdzieś było do kiedy trzeba wpłacać, bo to tak wcześniej trzeba, żeby potwierdzić, tylko gdzie jest ta data. No nic, data tam kiedyś umknęła, ale na pewno jest na tej stronie. Może jeszcze nie być. 25 kwietnia jest. Do 25 kwietnia, tak? A nie, to wnioski o dofinansowanie trzeba składać w tym czasie, do tego czasu maksymalnie, mhm. a do kiedy trzeba wpłacać y, termin rezerwacji, mija 25 kwietnia też. No dobrze, to trzeba się sprężyć i, y, i zrobić to najlepiej od razu, jeśli ktoś ma ochotę, bo później może być y, kłopot... Coś mi tu pyka znowu. No. To chyba nie ja. No możliwe, że coś u mnie. Eee, dobrze, no kolejny temat w takim razie. Co tutaj mamy? Gdzie dzieci są same w sieci, bez Wikipedii się gubią. To jest artykuł, w którym jest dość typowe narzekanie o tym, że ludzie kończą poszukiwania na Wikipedii. Eee, tylko jest tutaj właśnie mowa o uczniach, jakichś tam szkół chyba podstawowych, gimnazjalnych, ale są też rady, gdzie można dalej różnych rzeczy szukać, także myślę, że warto się zapoznać z artykułem. Ja myślę, że bardziej się gubią bez Google'a pewnie niż bez Wikipedii. A tutaj też jest właśnie o tym, że wpisują w, tylko w standardową wyszukiwarkę, a nie korzystają z zaawansowanych funkcji wyszukiwania, co, co mnie bardzo dziwi, bo wydaje mi się, że bez tej opcji w ogóle ciężko cokolwiek znaleźć sensownego. No nie, nie. ja właściwie też korzystam głównie z, tej, z tego okienka i koniec i tam zaawansowanych funkcji, chyba że czasem coś potrzebuje, na przykład obrazek określonego rozmiaru, no to wybieram rozmiar. Rozmiar tego obrazka. obrazka to tak mi się bardzo przydaje funkcja ograniczania do pewnego, do pewnego adresu, tak? Mhm. bo wewnętrzne wyszukiwarki stron często nie najlepiej no, się to sprawdzają. Prawda, to jest Lepiej szukać mhm. przez Google, ograniczając się do określonego mhm. adresu. No ale przydałoby się, żeby tam było właśnie wyszukaj zawartość Creative Commons, na, na licencjach Creative Określenie Commons. Określenie licencji przez Google to też by było bardzo fajna funkcja, nie doszukałem się takiej, bo być może jest gdzieś głęboko ukryta, bo nie, takie przypadki też bywają. Nie ma, nie ma. Obrazki chyba, kiedyś były chyba obrazki na licencjach Creative Commons do wyszukania, może mi się coś pomyliło. Z to ja nie spotkałem się tutaj, to, to, no to chyba na w tym, na, pewno. na Flikrze mhm. tak są. A tutaj chyba jeszcze tego nie ma, no właśnie szkoda, ale pewnie z czasem i to się pojawi. Czyli artykuł w gazecie.pl z Wrocławia. Wrocław, tak. mhm. Polecamy, to nauczyciele pewnie zainteresują się tym, jak, jak. Myślę, że nauczyciele koniecznie powinni się z tym zapoznać, żeby wiedzieć, jak pracować ze swoimi uczniami no na, na, nad siecią. Tak? W ogóle kiedyś był taki pomysł, żeby może jakieś zajęcia zrobić, takie właśnie poza Wikipedią, tak ogólnie wyszukiwania informacji w internecie, bo okazuje się, że ludzie mają bardzo często z tym problemy. No właśnie, nauczyciele y, sami powinni, znaczy wydaje się, że, że powinni być towarzyszami tych dzieci w tej drodze, no ale jak dziecko zakłada bloga na przykład y, y, y, nie wiem, w pierwszej, drugiej klasie szkoły podstawowej? W tym artykule właśnie jest sugestia, że dzieci powinny zakładać bloga w pierwszej, yy. drugiej klasie szkoły podstawowej i razem z, y, z nauczycielami no rodzicami właśnie. go prowadzić. Tak, no tutaj nieoceniana nie byłaby pomoc nauczyciela, ale nauczyciela, który sam umie y, prowadzić bloga i wie, co tam można dodać, jak, jak można rozwijać tego bloga. No to wiadomo, że korzyści z tego, że dziecko pisze pamiętnik czy bloga, no bo kiedyś pisały się pamiętniki, teraz to bardziej są blogi, no jest, są, są olbrzymie, bo dziecko rozwija wyobraźnię, rozwija słownictwo. i jest to, jest to no, coś coś koniecznie przydatnego w tej wczesnej nawet edukacji. Rozwija też umiejętności interpersonalne przez komentarze, które są pod spodem. A no Tam też się trzeba umieć odpowiednio y -y -y. zachować. Jeśli ten blog jest publiczny, ale to niekoniecznie musi być. To dzieci powinny się właśnie dowiedzieć o tym, że blog może być publiczny, może być niepubliczny, można anonimowo pisać, nieanonimowo, można wymyślić sobie postać. No, całą masę tutaj rzeczy można zrobić. Niekoniecznie to musi być od razu imię, nazwisko i, i, I jakiś taki podpisany przez osobę, która pisze ten blog. To, to, to, to chyba to nie jest konieczne, tak mi się wydaje, ale ważne, żeby pisać i, i, i w ten sposób się rozwijać. No to, to ten temat tak trochę tutaj nam zajął czasu, ale dużo tematów nie mamy wbrew pozorom na dzisiaj. No dzisiaj jakoś tak ostatnio tygodnie było spokojnie. I, i wcale, wcale jakoś dużo nie mamy tematów. Może dlatego, że ja byłem bardzo zajęty ostatnio różnymi innymi tematami. I... A propos różnych innych tematów, mhm. jak tam yy, projekt muzyczny? No dobiegł do końca. Już dwa tygodnie temu został, yy, zakończona została, Zbiórka pieniędzy z efektem 107%, także duży sukces. Gratulacje. E, dziękuję. E, trzeba pogratulować wszystkim słuchaczom, którzy na to się złożyli. Ale co dalej, to zobaczymy, bo to wszystko teraz zależy od e, pana Jerzego Kordowicza, e, który chcemy, żeby nagrał swoje audycje. Kolejny temat e, z Wiki to jest know-how doktora Tomasza Raburskiego na temat projektów szkolnych i akademickich, ale jeszcze wcześniej zakończyły się wybory nowej kadencji Komitetu Arbitrażowego. Komitet arbitrażowy. Przypomnij, Marku, co to jest, bo to nie jest komitet jakiś koleżeński dotyczący sporów koleżeńskich. ale. To znaczy, to jest grupa wikipedystów, którzy starają się rozwiązywać konflikty, głównie interpersonalne, które nie, w nieunikniony sposób co jakiś czas pojawiają się na Wikipedii i jest to swego rodzaju chyba najwyższa instancja, można tak powiedzieć, do, do rozwiązywania tych sporów. Mhm. I co jakiś czas odbywają się wybory do tego komitetu i właśnie się zakończyły. I zostali nimi Lorraine, Leszek Jańczuk, który tutaj bywał u nas na warszawskich otwartych wiki spotkaniach, Piastu. Jako nowy użytko, Jako nowa osoba w komitecie. Mhm. I Empty Words. Również nowa osoba w komitecie. Pozostałe osoby to są te, które były wcześniej, a nie są od tej pory w komitecie m e, NT te dwie mamy wymienione na tablicy ogłoszeń jako te osoby, które na razie nie będą w komitecie, ale mhm. mogą jeszcze kiedyś indziej być. No fajnie, że to się w taki sposób otwarty odbywa i wszystko wiadomo. Jak wszystko, co inne też w Wikipedii, to jest nieoceniona zaleta Wikipedii. Dobrze, czyli przechodzimy do kolejnego tematu. Doktor Tomasz Raburski na temat projektów szkolnych i akademickich. Co to jest takiego? To jest opis, rozumiem, bo niestety nie miałem jeszcze czasu się to zapoznać. To jest strona na, na Wikipedii, na Wikipedii, tak. Mhm. W, w, w przestrzeni użytkownika Tomasz Raburski, właśnie. Ta strona gromadzi wskazówki adresowane do naukowców i nauczycieli akademickich chcących włączyć się w edytowanie Wikipedii lub wykorzystać jej edytowanie na swoich zajęciach. O! Fajnie. Propozycje scenariuszy zajęć, bardzo fajna sprawa. Z, y, hasła na zaliczenie, edytowanie w ramach zajęć, y, w ramach seminarium dyplomowego, bardzo fajna sprawa. Tłumaczenie haseł z innych wersji językowych, to myślę, że warto by było, żeby nauczyciele języków się tym ty, ty jakoś y, no dogłębniej zainteresowani, bo to, to jest duży potencjał w tym materiale. Wspólne edytowanie haseł w ramach zajęć. Tak, są też jest mowa o problemach, także warto się zapoznać, być może warto nawet to przenieść do przestrzeni Wikipedia z przestrzeni użytkownika, bo temat y, bardzo godny uwagi i bardzo pro, problematyczny, jeżeli chodzi o to, żeby po pierwsze namówić nauczycieli, naukowców, żeby edytowali, mhm. a po drugie, jak już edytują, żeby robili to tak, żeby to było jak najbardziej produktywne. Troszkę mało tutaj ten artykuł jest taki krótki to raczej coś wstępnego jest i i trzeba było chyba rozwinąć. Ale Czy my na pewno pomysłów... patrzymy na to samo? Bo moim zdaniem tego materiału jest tutaj dosyć sporo. No to może nie, może nie to samo. Ja mam stronę wikipedysta Tomasz Raburski slash akademickie. Tak, strona ma ponad y, 8000 bajtów, także e... wydaje mi się, że to jest sporo materiału, jak na taką y, wstępną informację dla nauczyciela, od czego powinien w ogóle zacząć. Bo ja to widzę w takim charakterze. No ja tutaj widzę jakieś trzy strony napisu i to no, wszystko. No, myślę, że zważywszy na internetowe wymiary, to jest długi tekst. No, dosyć, tak. Ale no, można w tej, tutaj... Znaczy, nie wiem, czy tak można sobie w czyjejś przestrzeni e, użytkownika edytować. Teoretycznie e, można. Formalnych przeciwskazań w zasadzie nie ma. Ale to tak nieładnie chyba. E, zwyczajowo raczej się e, takich, takich tekstów nie edytuje... Ale myślę, że tutaj warto, ja się zwrócę do tego użytkownika, żeby być, być może to przenieść na, na podstronę Wikipedia i wtedy już normalnie będzie można to wspólnie edytować. No tylko czy to jest temat Wikipedii? To jest na raczej... podstrony Wikipedia myślę, że jak najbardziej by się to nadawało. Gdzie dokładnie to, to już się razy Szymona, bo on tam mm -hmm, utrzymuje mm -hmm. porządek w tych wszystkich metastronach. Ale mamy podstrony dla nauczycieli, projekty szkolne i akademickie. Aha, o, no właśnie. I na, na którejś podstronie trzeba poradzić? Bo być tak, może tak. ten użytkownik nie wiedział, pan Tomasz Raburski, że, że jest taki pewnie projekt. To znaczy, to jest nowy tekst, więc podejrzewam, że, że jeszcze po prostu nie zdążył tego nigdzie mm -hmm. dalej pokazać, bo to jest 10-11 marca tego roku było edytowane. Mhm. Mm no dobrze, to ten temat już mamy. Bardzo ciekawie się rozwija już od, od, od, od kilku miesięcy. Ciągle wraca temat wykorzystania Wikipedii w edukacji i w, ja w nauczaniu. Ja bym powiedział nawet, że od kilku lat, odkąd pamiętam, jest mowa o tym właśnie, żeby zachęcić nauczycieli, zachęcić uczniów, żeby edytowali. No i ciągle żeby ciągle się to nie udaje. Żeby sp... Myślę, że to jest, warto też mówić, że... Podczas tego edytowania człowiek się bardzo wiele uczy, tak? Ja dochodzę do wniosku, że właśnie przy edytowaniu nie wiem, czy nie najwięcej się w sumie nauczyłem. No tak. I, i, i dziwne, że to nie jest wykorzystywane w edukacji. No niestety. Kolejna rzecz taka troszkę tutaj nagle wpadła, to trends Obiecaliśmy opowiadać o tym, jakie są trendy w ostatnich tygodniach, miesiącach. Jeśli spojrzymy na e, ostatni miesiąc, e, to na dziesiątym miejscu Justyna Kowalczyk, bez komentarza chyba. E, na dziewiątym Rosja, również bez komentarza. Ósmym, na ósmym miejscu NATO Ryszard Kukliński e, na siódmym miejscu, Władimir Putin na szóstym, Kamil Stoch na piątym, Polska na czwartym, Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014, na trzecim, na drugim Ukraina, na pierwszym Krym. Wszystko chyba jasne. Ta Ale tak przy okazji tego. właśnie. Mówiłeś coś, że, że w, w poprzednich naszych trendach o, my, o, mówiliśmy o tym, że pojawił się temat entropia. Tak, e, dosyć, wysoko dosyć, dosyć wysoko na liście. Uh -huh. e, Wojciech Tadeusz Mężyk do mnie napisał w tej sprawie, że okazuje się, że był obrazek bardzo popularny w internecie. Yy, który właśnie wymagał znajomości terminu entropia, żeby, żeby go zrozumieć w ogóle. to jakiś dowcip? Jakiś yy, tak, dowcip rysunkowy, yy. yy. tak. Demotywator to się nazywa chyba. Tak? Jako demotywator chyba też się to pojawiło, jako quake się pojawiło także na wielu serwisach yy, i właśnie to spowodowało taki, taką wysoką pozycję. Typowa nauka przez zabawę, bym powiedział, bardzo no, fajny wykład. Czyli to spowodowało aż tutaj takie rzeczy, że, że aż na, na, Wikipedii, znaczy na Wikipedii wzrosł ruch, jeśli chodzi o to hasło. Bardzo ciekawe. Może tygodniowych nie będziemy przeglądać, ale zobaczmy yy, w ciągu ostatniej doby, jak były najbardziej yy, oglądane hasła. Yy, na 10. miejscu 14 marca. Yy, Ukraina, Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. To jest jakiś program, chyba. Jakaś nowa edycja, w a, by miała tak. być. Anna Jantar. No ma być. Znaczy, Koni do, do 13 edycji Taniec z Gwiazdami. Ja nie wiem co. co no ale w TVN od. No, a od aha, aha czyli... w telewizji Polsat będzie nadawane chyba. Jest na licencji BBC. Anna Jantar. Hmm, ciekawe. Zmarła 14 marca, więc to pewnie dlatego. Dziewczyna z tatuażem. Film pewnie jakiś amerykański, brytyjsko-niemiecko-szwedzki. Dramat filmowy w reżyserii Davida Finchera. Eee, no nie wiem dlaczego on się tutaj pojawił, ale widocznie gdzieś o nim wspomniano. Polska, nie komentujemy. Andamany. Archipelag leżący na Oceanie Indyjskim pomiędzy Zatoką Bengalską a Morzem Andamańskim. Hm. Ciekawe. To też niespodzianka, może ktoś nam tutaj e podpowiem. Już domyślam się, chodzi o ten zaginiony chyba samolot, który e nie wiadomo, czy się rozbił, czy się nie rozbił, czy e co się z nim stało, zniknął po prostu. E Pi, liczba obchodziła swoje urodziny, z tego co pamiętam, to tak, tak tego na trzecim wziuti. miejscu. E Krym na drugim miejscu i Dawid Kwiatkowski na pierwszym miejscu, urodzony 1 stycznia 1996 roku. W Gorzowie Wielkopolskim polski piosenkarz i bloger. Hmm, pierwszy słyszę. Dawid Kwiatkowski. Gratulujemy. <grywa> Pierwszego miejsca w Wikipedii. To tyle chyba jeśli chodzi o statystyki, o trendy. I mamy jeszcze jeden link do materiału do tak zwanego TEDA. Posłuchajmy może sygnałówki tego TEDA, bo to można puścić. I tak wygląda sygnałówka i dokładnie wstęp tego, tego programu, który chcemy polecić. To jest Amanda Palmer, Sztuka Prośby. To ty polecałeś ten, ten program? To znaczy tak, ja to tutaj dodałem. Chodzi o to, że ta artystka początkowo występowała na ulicy z jakimś taką pantomimą, a potem zrobiła też powiedzmy karierę muzyczną i właśnie nauczyła się dzięki temu występowaniu, jak ludzi nakłonić, żeby jej płacili i mm -hmm, uważa, że to mm -hmm. jest bardzo dobry sposób w ogóle na kontakt z widzami, tak, że, że ma z nimi taki bezpośredni kontakt, że właśnie yy, prosi ich o, o wsparcie, tak, a nie... Yy, nie stara się tak jak niektórzy właśnie wymagać tych, tych opłat takich przymusowo-prawnautorskich, tak? Nawet mm -hmm. wypuściła którąś płytę na, na, właśnie na otwartych licencjach i właśnie prosiła o, znaczy nie wiem czy na otwartych licencjach, czy po prostu powiedziała ściągajcie, tak? Mm -hmm. y także, także myślę, że tutaj bardzo, bardzo fajny przykład do naśladowania. I nie narzeka, tak? Jest bardzo zadowolona z, z dochodów, jakie uzyskuje i z kontaktu z ludźmi, które w ten sposób nawiązuje. Także osoba, myślę, bardzo warta polecenia krótki filmik, jak zwykle, wtedy są krótkie dosyć, 10-15 minut trwają. Warto obejrzeć, zwłaszcza, że są te subtitle, czyli, czyli są napisy polskie. Po prostu. Są napisy polskie, nie wiem, czy pod wszystkimi, ale bardzo często się tam spotykam z polskimi napisami. Przy okazji bardzo dziękuję autorom tych napisów, bo to przydatna sprawa. No właśnie, od jakiegoś czasu tak jakoś częściej są te podpisy i to bardzo dobrze, bardzo fajnie, no ale w Wikiradiu tego nie zaprezentujemy, natomiast jest sporo polskich wystąpień po polsku. A to nie na tedzie, na Ted Wars są w różnych miejscach. Niektórzy występują po angielsku, niektórzy po polsku, ale mam sporo tych nagrań już przygotowanych do, do, do opublikowania w Radio, no ale na razie jeszcze, jeszcze ich nie publikuję, bo jeszcze trzeba z, zrobić sygnałówkę, początek i koniec. A one są, zdaje się, na takich licencjach, które uniemożliwiają zmiany tego materiału. No, to jest do, do wytrzymania, bo to jest 15 minut powiedzmy i można od początku do końca zaprezentować cały taki materiał. No ale w Wiki Radio nie, nie przekażemy obrazu. Właśnie, czy wyciągnięcie audio to też jest chyba przeróbka no, taka, która nie... No poda... raczej nie, no właśnie nie chodzi chyba o to, żeby... No bo jak drukujesz zdjęcie w gazecie, to też jest już zmieniona forma tego zdjęcia, prawda? No to w każdej, każde użycie czegoś już zmienia jego formę. To, to nie można aż tak chyba głęboko traktować tego, tych utworów zależnych, no bo musiałbyś zawsze z oryginalnego utworu korzystać. Nie dałoby się inaczej. No, w tych w prawach autorskich są różne dziwne pomysły, więc ja nie byłbym bardzo zdziwiony, ale to myślę, że skonsultujemy się z Szymonem i jeszcze będziemy o tym rozmawiać. No właśnie, ale wracając do tych TEDów, no na wideo po prostu widać, że to jest TED, i że. Natomiast w sygnałówce, tak jak słyszeliście, nic nie ma na ten temat. Znaczy nie ma żadnego wspomnienia o tym, że to jest TED, no a pewnie o to im chodzi, żeby żeby właśnie informować o tym skąd to pochodzi i co to jest i gdzie możecie znaleźć więcej i, i żeby, żeby to po prostu rozpowszechniać. No. no i tutaj zadałem pytanie polskim władcom, że tak powiem, no, władcom, administratorom tego TED'a na Facebooku w kilku innych miejscach i no niestety na razie nie otrzymałem odpowiedzi i pewnie poproszę kogoś, żeby napisał do, po angielsku do bezpośrednio do, do ted amerykańskiego. TED Conferences. No, znajdziemy tutaj jakiś, jakiś yy... o, Tox Usage Policy. Tu się zmienia i ta strona teraz jest nowsza. Yy, ten odtwarzacz wideo jest znacznie lepszy. Zajrzyjcie na stronę TEDa. W notatkach do dzisiejszej audycji będzie można oczywiście znaleźć i, i sobie obejrzeć no, wszystko, na co macie ochotę, bo tam jest naprawdę już duże archiwum. Bardzo. No właśnie, Artet talks copyrighted? Yes, there they are. Creative Commons licensing does not replace copyright. No właśnie, tutaj są już pewnie jakieś bardzo szczegółowe Zaraz sobie to doczytam Nie będę wam tutaj teraz marudził z tym Chociaż mamy dużo czasu, jeszcze 20 minut Tak, do końca Tak, jeszcze, jeszcze nam dzisiaj trochę czasu zostało No to chyba wcześniej skończymy w takim razie Bo to jest ostatni temat Który mamy tutaj przewidziany na dzisiaj Czy coś jeszcze masz? Ja nic więcej Niestety na dzisiaj nie mam no właśnie, no to chyba skończymy w takim razie. Szkoda, że Szymona nie ma, bo to zawsze nam troszkę wydłużało audycję, ale myślę, że nie ma co przedłużać tak sztucznie i, i, i zrobimy taką audycję, na jaką nas stać, i, i zakończymy właśnie teraz. I 20 przy okazji minut zapraszamy końcem. do współpracy. Jak najbardziej zapraszamy nowiny.wikiradio.org, no i pl.wikiradio.org. Tam można znaleźć kontakt do nas, zgłosić się. Dzisiaj nagrywamy w kawiarni Mito, jak zwykle dla nas bardzo przyjazne i miłe miejsce. A właśnie, mieliśmy jeszcze powiedzieć, że warszawskie otwarte wiki spotkania za tydzień, tutaj. Yy, za tydzień, tak, za tydzień, ale czy one są już potwierdzone w sensie umówione i tak, tak dalej? Tak, oczywiście, plakat jest drukowany, ja nie wiem, czy tutaj gdzieś nie wisi ten plakat. Czy nie widziałem plakatu, ale miał, zdaje się, wisieć faktycznie, bo, bo ten... Adam. Adam ostatnio zostawiał plakat, no ale właśnie. nie widzę. Ale to zaraz spróbujemy się przypomnieć tam w recepcji. Ee, warszawskie Otwarte Wiki Spotkania, no to takie miejsce, taki czas, kiedy opowiadają wikipedyści o różnych wydarzeniach, o tym, co się dzieje. I zapraszamy. Zapraszamy. Warszawa, lokal Mito przy metrze... Waryńskiego 28. Waryńskiego 28. To w takim razie już wszystko. Pozdrawiamy Szymona. Może za tydzień uda się spotkać tutaj. Do usłyszenia. Do usłyszenia.